Witam, fantasmagieria, podcast o grach wideo, komputerowych, ale nie tylko. Ja nazywam się Damian Peluchaka-Dachman i to jest 358 odcinek. W tym tygodniu mam przyjemność gościć kogoś wyjątkowego. Marcin Przybyłowicz to młody, ale już uhonorowany wieloma nagrodami kompozytor i inżynier dźwięku, najbardziej znany za swoje fantastyczne utwory w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. Będąc synem wybitnego perkusisty Krzysztofa Przybyłowicza, z muzyką związany jest od dziecka i zamiłowanie do niej umiejętnie połączył z pasją do gier wideo. Jego kompozycję usłyszymy m.in. w takich grach jak After Fall Insanity, Ancient Space, HG Set, a także w przyszłości w Cyberpunku 2077. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Marcinem. Nie każdy może się poszczycić takimi sukcesami, więc tak cię zapytamy, w sumie jak, jak się czułeś, kiedy y, słuchałeś swoich utworów granych przez orkiestrę na tym y, filmie y, Music Festival? no to jest rzeczywiście... Y no, takie wydarzenie, które raz, się nie zdarza zbyt często w życiu. Mam nadzieję, że to nie był pierwszy i ostatni raz, który, który, który zdarzyło nam się robić. No, a przez to, że to jest tak specjalna rzecz, to rzeczywiście to mocno w pamięć zapada, bo z jednej strony to nie jest taki zupełnie pierwszy raz, kiedy ktoś grał moją muzykę, bo ja jestem po, po studiach muzycznych, wcześniej byłem w liceum muzycznym. Generalnie przeszedłem całą państwową ścieżkę edukacyjną. To trochę odwrotnie, jak na przykład Adam Skrupa, prawda? Nie? Chyba, że też byłeś związany ze sceną. nie wiem. To tak, ja tak jestem zapytań. za młody na demoscenę. Jak demoscena święciła swoje triumfy, to ja miałem wtedy 10 lat. Więc wiesz, to jest... <laughs> Mnie i Adama dzieli 10 lat różnicy wiekowej, więc to, to już jest mm -hmm. wystarczające w tym, żeby rzeczy tak. pewne rzeczy tak. minęły. Adam miał demoscenę, a ja z kolei miałem udział w, w kolejnej, można powiedzieć, fali wychodzenia młodych ludzi w game dev, czyli zrzeszania się na forach internetowych i robienia gier przez, przez forum. Wiesz, Aha. banda nastolatków-szczeniaków się spotyka, stwierdzają, że skoro tyle gramy w gry, to przecież wszystko o nich wiemy, no to teraz mhm. zrobimy swoją, tylko lepszą, wiadomo, nie? No bo to tam od co tam Baldury. To... Jak zaczęłeś tworzyć gry, to myślałeś właśnie, że okej, okay. Muzykę mogę robić, bo to potrafię, to kocham i tak dalej, ale robiłeś coś innego jeszcze? Zgadzam nie wiem, programowałeś, bo wiesz, że takim neszczędnym. Ja kiedyś uczyłem się programowania i coś tam jeszcze w Visual Basicu może byłbym w stanie tam skodzić. Nie wiem, jakiś prosty kalkulator albo coś takiego, ale to raczej było wynikające z takiej ogólnej zajawki związanej z komputerami i z tym, hmm. że chciało się coś więcej niż tylko wiesz, umieć grać w gry, czyli tam też oczywiście przeżywałem fascynację w, w, w robieniu stron internetowych, kiedy to się jakoś tam upowszechniało i wchodziło pod strzechy, więc tam jakieś próby miałem, ale raczej związane z tym, żeby zyskać takiej ogólnej ogłady, jeżeli chodzi o, o mhm. bycie takim power userem PC-owym niż, tak. niż wiesz, wchodzenie w to głębiej. Nie? Tym bardziej, że ja z Matmy zawsze byłem noga ja się śmieję, że poza muzyką nie umiem robić nic innego i gdyby mi z muzyką nie wyszło, to pewnie bym frytki ludziom w McDonaldzie sprzedawał, no, no bo nic innego nie wiem, jak robić. Komponujesz, ale projektujesz, a teraz zajmujesz się tym samym designem, tak. to, ale to też jest taka nauka ścisła, nie? To, to też trzeba mieć niesamowite. Trochę tak, ale trochę nie, bo dźwięk jest na tyle takim kapryśnym zwierzęciem, że Oczywiście da się go wtłoczyć w ramy fizyki, jako wiesz, zjawiska dźwiękowego, akustyki i tak dalej. I, i oczywiście i, y, specjaliści najlepsi w branży zazwyczaj mają to właśnie obcykane od tej strony technicznej, ale dźwięk czy muzyka to jest też ta sprawa wrażeniowa, emocjonalna. I mnie akurat zdarzyło się skończyć uczelnię artystyczną, więc u nas przede mhm. wszystkim kładli nacisk na to, żeby być artystami, a nie inżynierami. Czy tam było jakieś coś związane z z, z tym, co, czym, co mogło się przygotowywać do życia, co, co, co planowałeś robić czy to, czy to jaki miałeś w ogóle plan na życie gdyby na przykład nie wiem, nie, gdybyś nie zajął się grami za no, mną jest sprawa taka, że ja generalnie wiedziałem, że będę zajmował się muzyką bo uczę się, uczyłem się muzyki od nie wiem, czwartego czy piątego roku życia kiedy rodzice posłali mnie do ogniska muzycznego i na pierwsze lekcje gry nauki na fortepianie Nauki gry na fortepianie. Dopiero potem to się przerodziło w podstawówkę muzyczną i ja w ogóle wywodzę się z rodziny z muzycznymi tradycjami. Mój ojciec też jest muzykiem, perkusistą bardzo wziętym, który przez lata w, w, praktycznie no, był w środku całego szumu popowego, jazzowego i filmowego, jeżeli chodzi o, o lata 90. i osiemdziesiąte i no siłą rzeczy nasiąkałem tymi rzeczami, stąd właśnie te moje żarty, że gdyby mi z muzą nie weszło to pewnie nic, to pewnie bym, nie wiem, skończył właśnie w McDonaldzie, bo no nic, totalnie nic innego, nie wiem jak się robi, no bo Cała para, cała ta energia poszła właśnie w edukację muzyczną, więc za mną było tak, że ja już po maturze wiedziałem, że pójdę na studia muzyczne. Bardziej pytaniem było, jaką muzykę będę chciał grać. Ja zawsze chciałem grać muzykę rozrywkową, właśnie jazzową, popową, fankową, takie sprawy. No i takie studia też wybrałem o profilu jazzowym, których wtedy w tamtym czasie nie było zbyt wiele w Polsce, bo to były raptem może trzy uczelnie w różnych miastach, które, które miały taki program i, i można było tam próbować się dostać. No ja formalnie wylądowałem jako dyrygent orkiestry jazzowych i to mam na dyplomie napisane, że jestem właśnie dyplomowanym dyrygentem. Natomiast oczywiście, jak można się domyślić, to w ogóle nie ma absolutnie nic wspólnego z, z muzyką w grach jako taką. E, więc z jednej strony można powiedzieć, że no nie, studia mi nic nie dały, bo, no bo nie mogły dać, bo... Dopiero teraz zaczyna się pomału uczyć, uczyć robienia gier w różnych specjalnościach na, na prywatnych i państwowych uczelniach. Ale z drugiej strony, no, z racji tego, że studia państwowe zazwyczaj mają w jakiś sposób tam przekrojowy materiał, to ja siłą rzeczy musiałem poznać takie elementy związane z historią muzyki czy z różnymi stylami muzycznymi, które na co dzień muzykom nie są potrzebne i to po prostu wynika z świadki godzin uczelnianej i to trzeba zaliczyć i już, i, i zdać, i zapomnieć. Nie, bo zastanawiam się, bo wspomniałeś o tym, że teraz powstają takie specjalizacje, chociaż tak. zastanawiam się, czy ta specjalizacja obejmuje na przykład bycie muzykiem tworzącym dźwięki, muzykę do gier. Nie? Bo mi się wydaje, że powstają to... takie. Mało tego, ja w, na jednej z takich specjalizacji sam będę od października uczył i sam będę wykładowcą. Na Warszawskiej Szkole Filmowej już prężnie działa kierunek związany z projektowaniem i tworzeniem gier od strony designu takiego całościowego, designu gameplayu i tak dalej. Tam wykładają moi znajomi bardzo fajni i kompetentni ludzie. A od października w tej samej uczelni rusza kierunek o nazwie Dźwięki Muzyka w Grach. I studenci, którzy tam do nas przyjdą, właśnie cel jest taki, żeby wykształcić ich, czy przygotować ich w jakiś sposób do tego, że potem jak zaczną się starać o pracę w branży, żeby nie musieli tego szukać na piechotę i żeby im to zajęło parę lat, tak jak na przykład zajęło to mnie, czy, czy, czy moi znajomy z mojego pokolenia, czy na przykład Skorpikowi, którego już wspomniałem na mm -hmm. początku, bo no, on zaczyna przecież dokładnie tak samo. W 10 lat przede mną też nic nie było i też trzeba było samemu te Wszystkie lekcje odrobić. Więc zadaniem tego jest to, żeby w jakiś sposób ułatwić im to wejście, dlatego że no, branża jest w pewien sposób hermetyczna i ten próg wejścia w robienie gier jest dość wysoki, a przy tym jest to branża ciągle y, łaknąca świeżej krwi, bo, bo rynek growy się w Polsce przedobrze rozbija. przecież. Polska gra mi stoi już nie od wczoraj. I po mm -hmm. prostu brakuje specjalistów. No, no jest nas bardzo mało, szczególnie ludzi z takich wąskich specjalizacji, jak na przykład dźwięk czy muzyka w grach, gdzie jednak wymaga to pewnej i ogłady, takiej ogólnej, game i no tego, powiedzmy tej dozy talentu też jeszcze, żeby słyszeć, żeby mieć mm -hmm. wiesz, odpowiednio wrażliwy i przygotowany słuch do tego i w pewien sposób odpowiednio myśleć o tym wszystkim. I naszym zadaniem jest to, żeby im to po prostu ułatwić, bo my tego nie mieliśmy, a warto by było, żeby jednak... No, pozyskać ten nowy talent po prostu. Czy pracujesz w biurze, w sensie w biurze chodzi mi o to, w tym samym budynku w tym mieści się CD Projekt Red, czy, czy masz swoje studio, w którym tam komponujesz, tam tworzysz, tam miksujesz, nie wiem. No, do... To generalnie wszystko zależy od projektu i od okoliczności, bo rzeczywiście w przypadku CD Projektu jest tak, że siedzę tutaj z chłopakami na miejscu już ponad 5 lat od momentu, kiedy się zrekrutowałem do, do studia, i rzeczywiście wygląda to tak, że mam swoje pomieszczenie, swoją reżyserkę, gdzie mam tam te wszystkie klamoty związane z produkcją audio. No i jestem człowiekiem takim, można powiedzieć, etatowym tak? zajmuję się całościową oprawą muzyczną wszystkich gier, które CD produkuje. Na pełni obowiązki dyrektora muzycznego, którego zadaniem jest doglądanie i trzymanie spójności artystycznej i technicznej całej oprawy muzycznej od początku do końca projektu, czyli zaczynamy tam od wytyczenia na przykład jakichś ram artystycznych, organizujemy ludzi dookoła tego wszystkiego, zatrudniamy sorcerów, muzyków, postawiamy sesje nagraniowe itd., itd. To wszystko jest na mojej głowie, więc można powiedzieć, że w sposób kompleksowy zajmuje się tym, żeby gry produkowane przez CD Projekt miały fajną muzykę i żeby ta muzyka jeszcze fajnie działała w grze, czyli żeby implementacja była zrobiona we właściwy sposób, to też jest na mojej głowie, natomiast w projektach, które realizuję poza CD Projektem, czyli chociażby w Seven, które, na którym aktualnie pracuję, czy nie wiem, w Krasio Renemis, które miało premierę miesiąc temu, czy, czy przy Hardweście z zeszłego roku, czy przy Italian Carterze, sprzed tam jeszcze chwilkę dłużej. Albo Afterfall Insanity. Albo przy Afterfallu chociażby, tak. Jednym z moich, tak... Świetna w ogóle muzyka. Ten motyw przychodni mi się no, bardzo dziękuję podoba. Dziękuję bardzo. Gra może nie wyszła nam super, ale lubi myśleć o tym, że, że chyba muza nie była aż taka najgorsza. E... Wiesz, polski Dead Space. No... Bez przesady. Generalnie przy tych projektach rzeczywiście jest tak, że wtedy jestem zatrudniany jako outsourcer, jako wolny strzelec i wtedy z pozycji freelancera umawiamy się przy każdym projekcie na zakres moich obowiązków i kompetencji, czyli czy to na przykład będzie tylko i wyłącznie stworzenie asetów, czyli tych utworów muzycznych, czy na przykład udziękowienia, jak w przypadku Itana Cartera i potem ja dostarczam te pliki i nic mnie nie interesuje więcej, co się z nimi dzieje. Tak bywa. Albo na przykład umawiamy się na jakąś tam dodatkową, no, na nazwę to brzydką usługę, bo nie mogę lepszego słowa znaleźć, co na przykład powoduje, że oprócz, moim obowiązkiem, oprócz stworzenia muzyki czy dźwięków, jest na przykład bycie takim konsultantem podczas implementacji, czyli ściągam wtedy builda gry testowego, ogrywam tą grę, jadę spotkać się z chłopakami w ich studiu, rozmawiamy o tym, co jest fajne, co można poprawić. Ja sugeruję jakieś zmiany implementacyjne albo artystyczne, które można by wprowadzić, żeby, żeby ta oprawa, po prostu audio była, była lepsza niż, niż, mhm. niż jest w danym momencie. No i to ciężko tutaj znaleźć, czy wyciągnąć jakąś średnią, bo to wszystko po prostu zależy od projektu. Tak, a właśnie jak, jak tworzysz jak wygląda projektowanie takiego, takiego utworu do tła, do do, do, tła do rozgrywki, który, który, który nie męczy i tak dalej. Czy jakoś testujesz to na, na, na sobie, na przykład, że puszczasz sobie ten utwór krótki, prawda, nie wiem, przez kilka godzin i sprawdzasz, jak to na ciebie działa, czy, czy są jakieś metody? So, ciężko mi powiedzieć, czy jest, są jakieś, nie wiem, metody systemowe, czy takie, wiesz, tekstbooka, które sugerowałyby określone działania. No może niedługo będę musiał przygotować to już na wykłady, nie? No, <gry> no gdyby mnie ktoś na wykładzie o to pytał, to e, powiedziałbym takiemu człowiekowi, w, w, żeby.. Z... Starał się na to spojrzeć z, z, różnej z, z różnej perspektywy. Przede wszystkim problem zawsze jest taki, że jak pracujesz nad jedną rzeczą, nieważne czy to będzie wyrób cegieł, czy kompozycja utworu, czy rzeźba, czy malarstwo, czy nie wiem, bycie kierowcą Ubera, czy cokolwiek innego, to jak wykonujesz określoną czynność przez bardzo długi czas, to w pewnym momencie tracisz do niej dystans. Eee, a przy tworzeniu czegoś ten dystans jest najważniejszy, bo ty musisz umieć spojrzeć na, na, swoje, na swoją twórczość krytycznym okiem, bo nikt ci nie da taryfy potem jak wiemy masa potrafi być okrutna w swoich, w swoich sądach i nawet jeżeli coś ostatecznie nie jest takie słabe chociażby przykład Afterfalla, o którym wspomniałeś obiektywnie to jest gra na 6 na 10 ona oczywiście ma swoje bolączki w żadnym razie nie można jej nazwać świetną grą ale to też nie jest taka zupełna kaszana. Ta gra miała swoje dobre momenty. Nie, nie uwielbiałem te motywy, te, te motywy polskie w tej grze. bardzo Ona gra miała swojskością, szczególnie tutaj, Ta. jeżeli chodzi o, o tutaj naszą, powiedzmy, postsowiecką czy, czy, czy, czy postkomunistyczną rzeczywistość, gdzie mhm. mam na myśli kraje takie jak Polskę, nie wiem, Rosję, Ukrainę, tam gdzie ten After polski rzeczywiście najlepiej sprzedał. E, więc to nie była dobra gra, ale to też nie można powiedzieć, że była totalną kaszaną natomiast jak zajrzysz sobie do recenzji czy na reddita wejdziesz, czy gdziekolwiek indziej, gdzie ludzie się wypowiadają o tej grze no to generalnie mieszają z błotem wiesz, no, po całości nie? ale to jest wiesz, też problem taki, dużo abstrahując od, od muzyki, to jest problem <gry> z, z umiejętnością oceny gry tak obiektywnym bo jednak recenzje są subiektywne więc to jest, to jest inna kwestia ale jest coś takiego, że raz na jakiś czas recenzenci, żeby udowodnić, że wiesz, po, potrafią oceniać niżej niż powiedzmy 7 na 10, 8 na 10, tak? tak, trzeba być. Potrzebują takiego chłopca do bicia. Ja mam zawsze taki problem, że ja niestety przez brak tej edukacji muzycznej, ja nie potrafię wysłowić na przykład tego, co czuję, nie potrafię być takim krytykiem muzycznym i powiedzieć, co mi się podoba. Ja po prostu wiem, czy mi się coś podoba, czy nie, ale jednak Warto, żeby, żeby, na przykład, nie wiem, jeśli jest recenzja i ktoś poświęca fragment recenzji, żeby, powiedzieć, żeby to było coś więcej niż muzyka jest fajna, pasuje do gry, coś w tym stylu, wiesz, co chodzi, że... Tak, tak. I, i, a czasami jest tak tak, coś spłycone, nie? Wiesz, to jest oczywiście problem wielki ogólnie w branży, bo to nie jest tylko problem, który dotyka polskich dziennikarzy, że oni w ogóle olewają audio w tych recenzjach. Co prawda mam wrażenie, że to się pomału, ale jednak zmienia na przestrzeni lat. To samo jest na poligonie, na ign czy w tym, tym angielskojęzycznym, czy gdziekolwiek indziej byś nie spojrzał. Generalnie, no, to trochę wynika z tego, jak człowiek jest zbudowany. Większość świata dociera przez nas przez zmysł wzroku. Badacze mówią, że to jest 70% bodźców, które odbieramy przez, przez oczy. Dopiero potem jest słuch i to, ten, tam są kolejne, kolejne zmysły. Więc jeżeli te 70% gry konsumujesz przez oczy, no to na całą resztę zostaje 30%, więc siłą rzeczy ten dźwięk zostanie gdzieś tam zrzucony na drugi albo trzeci plan. I no, nie ma się co na to obrażać, tylko trzeba przyjąć do wiadomości, jaki jest ten stan rzeczy i po prostu w, w, w, funkcjonować w tych ramach. No, z, z, z, z, inaczej, z... z ze zwracaniu uwagi na muzykę, z tego co ja zauważyłem, w takich ogólnych recenzjach, bo oczywiście odsuwamy na bok te recenzje specjalizowane, gdzie ktoś na przykład prowadzi portal o muzyce i recenzuje są traki z gier, no to to jest inna sprawa trochę. Natomiast w tych ogólnych mainstreamowych, czy ogólnogrowych portalach, no to jest tak, że to audio albo jest zauważane wtedy, kiedy jest wybitnie dobre i wtedy ktoś mówi, kurde, jaka zajebista muza, albo nie wiem, jaki zajebisty dźwięk, Albo kiedy to jest totalnie spieprzone i wtedy mu, pi, czytasz na przykład, że no Boże, te utwory tak się powtarzają, albo są tak nudne, że od, odstawiają całą przyjemność zgrania, albo wręcz musiałem wyciszyć muzykę i włączyć sobie własną playlistę, żeby dało się grać. No to to jest wyrok śmierci dla, dla tej oprawy audio, bo znaczy, że to znaczy, że coś poszło mega nie tak, że Ktoś, wiesz, zabrał sobie ważny element narracyjny, no bo po to jest muzyka w grze, żeby też emocjonalnie dawać jakiś taki background do, do całości gameplayu i tej historii, którą opowiadamy. Tak, jeżeli ktoś on zagrywa po te zabiera, emocje, tak. Bo to mu tak nie leży, no to znaczy, że albo z nim jest coś nie tak, albo faktycznie z naszą grą jest bardzo źle. No i jeżeli to jest jedna osoba, bo rzeczywiście chyba na Kotaku coś takiego przeczytałem, że no Wiedźmi fajny, ale, ale muza słaba, wkurzająca, a te laski to tak się że w ogóle nie mogę tego słuchać. No i... Nie wiesz. Nie, no. Tak napisali? Nie, nie, nie. To, było, to było w recenzji, albo w którym artykule chyba 10 najlepszych, czy najgorszych rzeczy o Wiedźminie. No ciężko mi teraz w pamięci do wyszukać. Mhm. Tak, tak, coś tak, takiego... Tak redaktor na, na Kotaku napisał. My oczywiście, ja w szczególności przyjmuję to do wiadomości, bo e, ponieważ to była jedna z bardzo niewielu tego typu recenzji, to, to, to wiem, że to było zdanie czysto subiektywne, które oczywiście też należy uszanować i też wziąć pod uwagę, bo osoba, która to pisała, miała do tego prawo. My jak robiliśmy Muzykę do to wiedzieliśmy, że ona będzie inna niż standardowo się przyjęło robić w grach fantazy. Bo jeżeli sobie na przykład zostawisz Wiedźmina, nie wiem, z Dragon Age'em, Inkwizycją chociażby, żeby daleko w historii nie szukać, grą całkiem solidną, która też miała całkiem solidny soundtrack, no to, ta, to wiesz, te, te soundtracki są no, no drastycznie wręcz różne od siebie, na praktycznie na każdym polu, one wynikają z trochę innej koncepcji podejścia do muzyki w grach, innej realizacji, innych referencji, innych inspiracji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc my wiedzieliśmy, że ta muza trochę będzie polaryzować ludzi i zdarzają się też opinie userów, graczy, fanów na YouTubie, czy gdzie indziej, gdzie mówią, że no fajne, ale te, te, te dupy tak się drą strasznie, że w ogóle nie mogę tego słuchać na przykład, nie? No bo ile można, no jakby tam były darte koty, czy coś tam, ale z drugiej strony masz potem całą armię ludzi, która mówi, nie no właśnie, to jest super, bo to jest inne, to jest właśnie słowiańskie i to powoduje, że Wiedźmin jest Wiedźminem, więc... To właśnie był ten moment, o którym wspominałem w recenzjach, że muzyka była na tyle inna, że ona wymuszała w pewien sposób ustosunkowanie się do niej podczas pisania recenzji, no bo ona po prostu wychodziła poza swoje ogólno przyjęte ramy, czyli bycia tłem i chciała zawalczyć też o trochę uwagi dla siebie, bo tak, tak ona została pomyślana. No i w ten sposób ty jako recenzent zakładam, że jak ktoś tak pisze recenzję właśnie takiego Wiedźmina i ma z takim zwierząt do czynienia, no to no to w pewien sposób się musi określić, bo to jest element, który faktycznie w, no nie przechodzi niezauważony po prostu. No i jeżeli oczywiście przeważają recenzje pozytywne, to znaczy, że swoją pracę chyba wykonaliśmy dobrze, że nie tylko jesteśmy artystycznie usatysfakcjonowani sami dla siebie, że wyszło fajnie, ale przy tym też udało się przekonać do tego, gusta masowego odbiorcy, co przecież w przypadku robienia AAA-ów jest no, rzeczą kluczową, no bo koniec końców gry wideo są przecież biznesem, który musi na siebie zarobić, więc no, tak. sztuka sztuk, pieniądz się musi zgadzać. jak to Dokładnie. A jak wyglądała na przykład współpraca z Percivalem? Tak, takim zespołem właśnie nietypowym, można powiedzieć, tak? No w dużym skrócie mogę powiedzieć, że bardzo dobrze nam się pracowało razem i ja mam nadzieję, że jeszcze nie raz mi się zdarzy z nimi coś zrobić, bo, bo to są naprawdę świetni ludzie, którzy i świetnie grają i też są po prostu życiowo fajnymi, faj, fajnymi ludźmi, z którymi udało się, mi się zakumplować. Fakt faktem, że było trochę wyzwań, bo tak, wiesz, już ja jestem po pełnym cyklu kształcenia muzycznego, więc podchodzę do muzyki bardzo często w sposób taki akademicki. Natomiast spotkałem się z ludźmi, którzy są muzykami folkowymi od 15 czy 20 lat. Generalnie to nie chodzili do szkoły muzycznej, tam tylko Kasia z Persiwala jest po drugim stopniu. Więc są, można powiedzieć ogólnie rzecz biorąc, samookami, Sami budują te instrumenty, sami uczą się na nich grać. Nikt nie trenował ich w kontekście technik wykonawczych grania na, na lutni długoszejkowej, na przykład, czy, czy techniki śpiewu, czy jakichś tam innych spraw, to oni to wszystko zrobili sami, więc to jest, to jest rzecz, która zasługuje na potężny szacunek z mojej strony, bo, bo no wiem, ile to po prostu wymaga czasu nerwów i wiesz krw, krwi, potu i łez, żeby, żeby do takiego etapu, do harmonii tak. teraz są. No i przez to troszkę było nam trudno się dogadać na początku, bo nie mogliśmy wspólnego języka znaleźć. Ja leciałem po swojemu, oni po swojemu i jakoś się tam po drodze nie mogliśmy spotkać. Najpierw jest znaleźć język wspólny, tak? Wiesz, ja do tego podszedłem, do tych sesji nagraniowych patrzyłem w sposób taki ty, ty, typowy dla, dla swojego środowiska, czyli Przychodzisz na sesję, nie wiem, z gitarzystą, z saksofonistą czy z kimkolwiek innym, kładziesz mu nuty na pulpicie, mówisz mu, graj od tego miejsca i on czyta nuty i zaczyna grać po prostu. Potem tam mówisz mu, to zagraj tak, to zagraj inaczej i on to poprawia i potem lecimy kolejny utwór. Więc system pracy jest zupełnie inny. Tutaj jakim mi postawiłem te nuty, to oni no, rozłożyli ręce bezradnie, powiedzieli Marcin, no ale... No sorry, ale no, no, to tak nie zadziała, nie? No, bo wiesz, my nie czytamy lud. Mówię, aha, kurde, zgubiłem to, albo nie dopytałem was. No dobra, to musimy wymyślić coś innego. No i w końcu wymyśliliśmy, że skoro oni i tak improwizują, bo bo, no bo właśnie nie, nie, nie zapisują swoich pomysłów muzycznych, tylko, tylko lecą z pamięci, a ja jestem z kolei po studiach jazzowych, gdzie improwizacja jest bardzo ważnym elementem w jazzie, no to mówię, dobra, to zróbmy sobie jam session w takim razie. Wywalamy nuty za okno jakieś moje plany w Excelach, coś tam z tak, <śmiech> tempami, z dynamikami, z, z metrami i tak dalej, to w ogóle olać sprawę, podżymujmy sobie. No i oczywiście jest to dość droga i kosztowna metoda pracy, no bo przecież studio za godzinę swoje kosztuje, a w momencie, kiedy siadasz w studiu i zaczynasz sobie szukać tego, co będziemy grali, to no, oczywiście ciągle studio za to Ciebie liczy, więc um, była to trochę droższa forma współpracy, jeżeli chodzi o taki wymiar czysto finansowy, natomiast ona była ze wszechmiarą opłacalna, dlatego że w końcu udało nam się znaleźć ten wspólny język. Okazało się, że na etapie improwizacji rozumiemy się bardzo dobrze i momentalnie prace nam ruszyły z kopyta i okazało się, że nadajemy na tych samych falach, to samo w muzyce nas kręci po prostu no i że my się potrafimy polubić muzycznie, mówiąc krótko, więc jak już te pierwsze koty zaputy mieliśmy zaliczone, to można powiedzieć, że, że reszta dni spędzonych w studiu była bardzo owocna, bardzo pracowita i przede wszystkim cholernie intensywna. No, muszę przyznać, że efekt końcowy jest tak niesamowity, że ja sobie prawdę tą ścieżkę, chociaż to też jest tak, że tak nie zawsze pasuje, ale, ale nawet do jazdy samochodem sobie czasami e, właśnie Wiedźmina napuszczam. Zresztą ja bardzo lubię Steel for Humans. Chyba to jest, to, jest, to, jest, to jest mój ulubiony utwór z tej ścieżki. Zresztą kto, kto jeszcze pracował przy jeszcze yy, do Wiedźmina? Przede jeszcze... wszystkim drugi kompozytor to jest Mikołaj Stronicki, to jest świat, który, który, który też tutaj wspomagał nas w kontekście kompozycji muzyki i to jest... Więc siłą rzeczy Wiedźmin jest dziełem naszej dwójki, jeżeli mhm. chodzi o ten, o ten aspekt kompozytorski. Natomiast w kontekście wykonawczym oprócz oczywiście Percivala mamy Roberta Jaworskiego z zespołu Żywiołak, czyli też kolejnego wariata, który gra na miliardzie instrumentów ma duszę starego rockmana i też bardzo fajnie udało nam się dogadać podczas sesji nagraniowej i też mi Robert przywiózł swoje instrumenty i podczas, podczas sesji praktycznie wszystkie je zarejestrowaliśmy, więc to, to, to, to było naprawdę fajne przeżycie. Natomiast druga część nagrań odbywała się już w Los Angeles, czyli tam, gdzie Mikołaj mieszka i, i na głowie Mikołaja było nagranie Amira Jagmaj, to jest bardzo fajny, sesyjny muzyk ze Stanów właśnie, który Generalnie tak na co dzień to nagrywa dla największych i, i ponieważ się znają z Mikołajem, to stwierdzi, że a wiesz, no, akurat mam takie trzy dni wolne w kalendarzu do, do ciebie. Ale chyba się teraz zdziwił, prawda? Bo CD Projekt Red jest już jednym z największych, prawda? Nie no oczywiście, wiesz, my to ściągaliśmy na ten koncert w Krakowie, z którego w ogóle zaczęliśmy i, i Amir też mhm. Amir swoje życie już widział. Nagrywał są traki do Call of Duty, do Red Dead Redemption, do, do paru innych gier. Udzielał się jako muzyk sesyjny w kilku ważnych longplayach amerykańskich artystów. Nagrywa muzykę filmową, więc generalnie z niejednego pieca chlewiat, ale jak właśnie wpadł do Krakowa i już byliśmy po koncercie, no to mówił, że wiesz co, no, czegoś takiego to on jeszcze nie doświadczył, nie tylko w kontekście gier, ale w ogóle w kontekście całego festiwalu, żeby grać tego typu muzykę przy 12-13 tysiącach ludzi, przy całkowicie wypełnionej kahali, gdzie klimat imprezy jest taki, jakby on, on to do Burning Man'a wręcz przyrównał. Że to jest po prostu... Klimat był tak nastawiony na to, żeby było fajnie, żeby właśnie celebrować tę muzykę, że... On aż powiedział, że szkoda, że u nas w Stanach takich, takich imprez nie ma, bo on chętnie by na czymś takim pograł. Więc chyba rzeczywiście musiało mu się to podobać. No. I więc poza Amirem e, mieliśmy. Mikołaj nagrał jeszcze skrzypaczkę, a tego listkę e, do podstawki e, i potem już przy, przy krwi i winie jeszcze Mikołaj. E, Zorganizował bardzo fajną, też amerykańską wokalistkę hiszpańskiego pochodzenia z kolei Jessica Vatur, która do krwi i wina zarejestrowała wszystkie południowe wokale, więc dla nas też to był bardzo fajny, taki nowy, odświeżający dodatek mhm. do tej palety, którą, palety brzmieniowej, którą już mieliśmy zdefiniowaną od podstawki Wiedźmina 3. Mhm. A gdzie szukasz inspiracji? Na przykład, jak, jak na przykład Wiesz, że masz stworzyć muzykę do fantazy, to już powiedzmy, w jakim stopniu to określa pewne ramy. Ale, ale gdzieś musi być, tak jak powiedziałeś, no, yy, muzyka do Wiedźmina 3, no, różni się od muzyki do Dragon Age, czyli de, do innego fantazy, więc to fantazy fantasy, yy, nierówne, tak. ale no, gdzieś, gdzieś musisz, prawda, mieć jakiś taki yy, Gdzieś od czegoś to się wszystko musi zacząć, prawda? So, no generalnie tak, ale to wszystko znowu jest uzależnione od projektu, bo, bo nie ma tutaj takiej jednej miary, którą możesz przyłożyć do, do wszystkiego. Dlatego, że w przypadku Wiedźmina sprawa była o tyle bardziej złożona, że no, Wiedźmin 3 był zamknięciem sagi o Geralcie i te pierwsze dwa Wiedźminy już, ponieważ powstały wcześniej, one w pewien sposób wytyczyły jakąś ścieżkę, wobec której musieliśmy się określić, czyli podjąć decyzję, czy będziemy kontynuować tą, tą, tą drogę, która została wytyczona podczas Wiedźmina I i drugiego, czy w ogóle robimy zwrot i idziemy w innym kierunku. My stwierdziliśmy, że połączymy jedno z drugim, czyli pójdziemy trochę tą drogą, ale trochę jednak po swojemu, czego efektem jest to, że na przykład powróciły tematy z Wiedźmina pierwszego, o których raczej nie słyszeliśmy w dwójce, a przy tym stwierdziliśmy, że ponieważ widzimy, 2 był taki bardzo geopolityczny, opowiadał historię w makroskali, to, były, to była historia przecież o, o intrygach królewskich, o, o ruchach wojsk, o generalnie no, inwazji Milzgardu na Królestwa Północy to ta muzyka też w pewien sposób była taka bardziej bombastyczna, bym powiedział. Natomiast w wypadku Wiedźmina 3, kiedy wiedzieliśmy, że to będzie raczej historia skupiona na Geralcie. Oczywiście w tle dalej się będą działy ważne i doniosłe sprawy, natomiast wszystko jest odpowiadane z perspektywy Geralta tym razem i, i tych poszukiwań za, za Ciri. Tak, bardziej tego tak osobiście. Dokładnie to tak. tak. To robimy znowu zwrot stylistyczny bardziej w stronę jedynki, która też taka troszkę była i spróbujemy się bardziej do tego folku odnieść. Ale i tutaj wchodzi ten element, zróbmy to po swojemu, bo no nie chcieliśmy zrobić po prostu copy-paste'a, no bo równie dobrze moglibyśmy wziąć utwory z jedynki, wrzucić je do trójki i sprawa załatwiona. Fani byliby przeszczęśliwi, my byśmy mieli święty spokój, mało roboty, wiesz, fajrant, skasować pieniądze i można iść do domu, No ale nie o to nam chodziło. Chcieliśmy zrobić coś fajnego, co z jednej strony by składało taki powiedzmy mini hołd tym poprzednim Wiedźminom i w sposób godny kontynuowało pracę, natomiast też nie chcieliśmy, żeby to była sprawa zupełnie twórcza, więc bardzo zależało nam na tym, żeby znaleźć jakąś, jakiś swój przepis na tą swoją formułę. No i wydaje mi się, że nam się udało tą formułę znaleźć, gdzie stwierdziliśmy, że ok, jedziemy w ten fork, ale ten fork musimy troszkę bardziej zrafinować, że tak powiem. Podkręcić. Tak, on musi być podkręcony na jedenastkę jest troszkę bardziej agresywny i troszkę bardziej właśnie przyciągać takim swoim powiedzmy popowym elementem, no bo z Folkiem jest o tyle problem, że ponieważ to jest muzyka ludowa, to ona nie zawsze jest ładna, nie zawsze jest przyjemna tak. i nie zawsze nóżka chce do niej tupać, więc... Ale pamiętacie, że takim, tak? jednym z, z najlepszych takich podkreśleń, jak świetna jest muzyka w Wiedźminie III jest fragment, wiem, czy... na pewno widziałeś tą recenzję, Angry Joe tak, tak. I tam jest taki tak. fantastyczny odwrót, że on tam gdzieś walczy, na niej tak się kłysze w, tak. w rytm muzyki, tak. że to jest tak świetny kawałek, że on po prostu zaczyna tańczyć sobie pod I to jest, to jest chyba mój najlepszy, taki ulubiony moment w całej tej recenzji. No, nie? bo on oczywiście jeszcze pokazuje bardzo fajny kawałek, jak on był w Polsce. I tam była jakaś impreza, i nie wiem, czy tam chyba Percival na tej imprezie grał, że w takiej chacie to było zrobiona Świetna sprawa, ale to mi pokazało właśnie, tak. Też się tak czułem właśnie, że, że ta walka to był taniec właśnie dzięki tej muzyce. No ale widzisz, to właśnie był jeden z takich naszych challenge'ów, które chcieliśmy, chcieliśmy wypełnić, bo no jak przypomnisz sobie, jak Sapkowski pisał o, o, tej, o tym stylu szermierczym Geralta, no to on bardzo często odwoływał, odwoływał się do, i przerównywał Geralta do takiej śmiercionośnej baletnicy, że, że Wiedźmini, jak wkładają w ten trans bojowy, i zaczynają szlachtować wrogów, to oni są tak szybcy i tak gipcy i finezyjni w tym, że przypomina to wręcz balet. Yy, tancerza po prostu z narzędziem śmierci w ręku. I no my też się zastanawialiśmy jak można to oddać z perspektywy gameplaya, no bo oddajesz kontrolę nad Geraltem w ręce gracza i to od niego zależy jak on będzie się ruszał. Więc możesz mieć Nuba, który wiesz, nie umie ogarnąć pada i i po prostu ginie na najprostszym poziomie trudności albo po prostu wali X i, i wiesz, tylko krótkimi atakami próbuje się przedrzeć przez całą grę. Albo masz jakiegoś progamera, który faktycznie używa, przede wszystkim robi sobie builda, konkretnego, używa, wiesz, i znaków, i alchemii, i tam różnych taktyk, i perków szermierczych, i, i faktycznie wygląda to wtedy fantastycznie. No i stwierdziliśmy, że najlepiej będzie to właśnie oddać muzyką. jeżeli muzykę zrobimy na tyle porywającą, czy powiedzmy sprawiającą w trans, to ten, to wrażenie tańca bojowego zrobi się samo. No i, i lubię myśleć o tym w ten sposób, że nam się to po prostu udało zrobić. W stu procentach, w stu procentach. masz, czy jacyś kompozytorzy yy, do gier? Czy jest jakieś kilku takich, których naprawdę cenisz. No nie wiem, na przykład Jasper Kidd. Jest paru takich i uważam się za człowieka cholernie szczęśliwego, że wielu z nich udało mi się spotkać na żywo, pogadać i z niektórymi zakumplować. Yy, jednym z takich ludzi jest Jason Graves, który z każdą rzeczą, którą tworzy, wprawia mnie w cholerne zakłopotanie, jeżeli chodzi o takie profesjonalne podejście do tego, bo kurde, czego ten człowiek się nie dotknie, to robi to w świetny sposób. Czy to będzie Tomb Raider po reboocie, czy to będzie Until Dawn, czy The Order, czy Far Cry 4 czy Dead Space, no, no co byś nie wymienił, to po prostu to, to jest złoto, no i, i fat... taki Midas wśród tak, kompozytorów. Tak, facet jest cholernym geniuszem i, i naprawdę wychodzi mu to fenomenalnie, a wtedy jest człowiekiem szalenie skromnym, sympatycznym i, i bardzo lubiącym dzielić się wiedzą, więc e, jest to rzecz absolutnie chyba, wydaje mi się, niespotykana. E, oprócz Jasona w Jespera Keda też bardzo cenię, nie miałem okazji, co prawda, go poznać osobiście, natomiast e, jest to facet, który złapał mnie znaczy znałem jego rzeczy z Hitmana wcześniej, ale, ale tak na poważnie złapał mnie przy pierwszym Asasynie, który mm. dla mnie cały czas jest najlepszym Asasynem szczerze mówiąc z całej franczyzy, mimo tego, że to była gra, która miała swoje bolączki, to setting i klimat przede wszystkim wytworzony przez muzykę był taki, że no Dla mnie to jest ciągle nie do podrobienia. No, a potem, co zrobił z trylogią Ezio, to tylko potwierdził to, że Assassin's Creed to jest ciągle jego brand. I oczywiście bardzo doceniam to, co na przykład zrobił Austin Winter z Syndicate, gdzie jest to muzyka wybitnie inteligentna i wymagająca pewnego takiego otrzaskania się muzycznego u odbiorcy, żeby móc ją w pełni docenić. I mimo tego, że ja tę muzykę bardzo doceniam i szanuję to, co on zrobił, co zresztą no, nie tylko ja tak mam, bo, bo przecież Ostin nam też parę nagród za muzykę sprzątną przed nosą, bo też mhm. konkurowaliśmy my z Wiedźminem przeciwko nieraz raz Syndicate'owi i to właśnie Assassin's Creed wygrywał. E, o tyle dalej uważam, że, że moje serce jest przy, przy muzyce Jesperakida, bo, bo no, po prostu to nam nie to na lepiej działało. E, wychowywałem się na muzyce Ino-Nazura do Baldurów, e, do Baldura dwójki w szczególności, e, gdzie do dzisiaj pamiętam jeszcze muzykę Sintra, przepraszam, z ekranu głównego, e, zanim się rozpoczynało grę. Więc no, w pewien sposób te, te nazwiska w jakiś sposób mnie tam określiły, natomiast wiesz, ciężko wybrać kilku, no bo im dalej szuka w pamięci, tym więcej nazwisk mi się pojawia. No. Gary Szatlan <gry> zrobił absolutnie fenomenalne rzeczy do Bioshock, Też udało mi się go poznać, udało mi się z nim o tym Bioshocku pogadać, nie raz i nie dwa i to jest też szalenie skromny i, i taki fajny facet, który no widać, że robi to, co po prostu kocha i robi to w sposób absolutnie świetny. Ale właśnie tak jak z nimi rozmawiasz, bo to by wiesz, że, że, że niektórzy lubią dzielić się wiedzą. Pewne rzeczy, na przykład, nie wiem, rozmawiasz z, z, z innym kompozytorem i on ci mówi, że no, a to zrobiłem tak i tak. I ty mówisz, Kurczę, że nie pomyślałem o tym. I, I myślisz o tym na przykład, żeby zaimplementować to u siebie, żeby coś, jakiś taki sposób, czy, czy coś... Proces tworzenia czy kompozycji muzyki jest wysoko subiektywnym oczywiście procesem i każdy ma jakieś tam swoje e, sposoby na to, żeby pewne rzeczy realizować. Natomiast e, takie rozmowy mają no dwojaki cel, można powiedzieć. Są pewne grupy spraw, które są obiektywne, jeżeli chodzi o takie bardziej techniczne podejście do języki, czyli na przykład, a jak nagrywałeś tam, nie wiem, taki instrument, to jakich mikrofonów użyłeś, załóżmy, że wtedy można pogadać faktycznie o czymś obiektywnym, coś, co wynika niejako z matematyki, no bo tam wtedy właśnie już o akustyce gadamy i tak dalej. Natomiast we wszystkich pozostałych sprawach nie tyle rozmawia się o o tym, wiesz, jaki konkretny checkbox się w danym pluginie kliknęło, żeby fajnie, <laughs> tylko raczej o filozofii czy podejścia w ogóle do, do, do muzyki w grach, o, o filozofii pracy, o takiej higienie pracy, można powiedzieć, o takich rzeczach pobocznych, które niekoniecznie muszą od razu na twoje rzemiosło wpływać, natomiast są takim paliwem dla myśli i w ten sposób po czasie, analizując sobie te rozmowy, nagle się okazuje, że możesz dojść do ciekawych wniosków, także raczej to się sprowadza do tego typu spraw. Ich na przykład strasznie interesowało właśnie, jak pracowaliśmy z tymi muzykami folkowymi, bo to są też ludzie, którzy w większości przypadków, no, znaczy wszyscy, o których mówiłem, mieszkają w Stanach. Większość z nich mieszka w Los Angeles, czyli, no, w stolicy światowej rozrywki, w Hollywood, gdzie, wiesz, jest tysiąc kompozytorów na miejscu, bo mm -hmm. tam jest rynek przebogaty, prze bardzo nasycony. Tak. Jest jeszcze więcej muzyków, którzy wszyscy są wspaniali światowi i najlepsi, no bo to jest w końcu Los Angeles, Hollywood i tak dalej, więc tam pracują najlepsi. I oni, jeżeli potrzebują na przykład gościa, który gra na jakimś, nie wiem, syryjskim bębenku z XIII wieku, no to najpewniej dzwonią do swojego agenta, ten agent im ogarnia tego gościa na tym bębenku i ten facet to jest właśnie fachura, człowiek profesjonalista, który po prostu przychodzi do studia, dostaje mu to i gra rzadko się zdarza, w zdarzają sytuacje takie, jakie ja miałem, gdzie e, oczywiście też mamy do czynienia z profesjonalistami, bo nie chcę, żeby to brzmiało tak, że wiesz, persywal to amatorzy, broń Boże, natomiast są to ludzie znowu z innej rzeczywistości muzycznej, z innego świata e, i przez to sposób pracy z nimi też musiał być trochę inny, więc znowu nie rozmawialiśmy o rzeczach takich, wiesz, y, konkretnych typu, no, kliknij tutaj i będzie coś tam, tylko raczej właśnie o od filozofii pracy, o Ja im, dzielimy się swoimi doświadczeniami, jak właśnie udało mi się znaleźć z nimi wspólny język, co się udało, co się nie udało, na co nam zabrakło czasu, a co w ogóle wyszło zupełnie przypadkiem i to wiesz, stymuluje do, do wzajemnych rozmyśleń i dochodzenia do fajnych, nowych, ciekawych wniosków i tak naprawdę na tym to wszystko polega. Mhm. A jak wygląda y, w takim razie y, y, praca nad muzyką do, y, do gry science fiction i tutaj w szczególności mnie właśnie interesuje, jak jak, jak tam właśnie postępy z pracą muzyki, stworzenie muzyki do cyberpunk 2077? Czy już coś się wykrystalizowało? Czy to też jest tak, że na przykład, nie wiem, masz jakieś też inne projekty, nad którymi pracujesz, na przykład, nie wiem, nie wiem czy przy gwincie. To Też oczywiście jestem zaangażowany jak najbardziej, tak. Więc teraz trochę mam taką schizofrenię w pracy, bo trzy dni poświęcam na przykład na ludowe instrumenty, a trzy dni poświęcam na syntyzatory, więc, więc muszę się dzielić. No, cyberpunk oczywiście idzie mocno do przodu, ja nie mogę jeszcze się dzielić szczegółami i to jeszcze nie jest ten moment, żebym mógł odkryć karty, co to będzie, natomiast na pewno można powiedzieć, że pomysł na to oczywiście mamy. Wydaje mi się, że, to jest, że, to, że jest to coś całkiem fajnego i znowu w pewien sposób, no, nie chciałbym mówić odświeżającego, bo to, byłoby, bo to byłaby buta z mojej strony i takie trochę potraktowanie bez szacunku innych giercy punkowych które, które już na przestrzeni lat się wydarzyły. Zamiast tego wolałbym powiedzieć, że tak jak my zrobiliśmy fantazy po swojemu, tak, też wydaje mi się, że cyberpunka zrobimy również po swojemu, że będzie to miało ten taki cdp wiesz, znak jakości, że e, tak jak czytasz w internetach, to też zresztą jest bardzo podnoszące na duchu wszelkie mhm. wieści o cyberpunku, jak potem wchodzisz w komentarze, no to ludzie piszą, że kurde, nie wiadomo co to będzie, ale byli zrobili także im ufam. więc... czy znaczy, wiesz, ja, ja, ja nie mam wątpliwości, właśnie to jest to, że jak już masz taki wyznacznik, jak, jak właśnie Wiedźmin 3, który jest absolutnie, ja się zgodzę z takimi opiniami, też, że to jest po prostu y, gra wszech czasów, Wiadomo, że możesz wtedy ustawić, bo, na każdym etapie w historii, ze względu na to, że y, wiesz, były inne możliwości technologiczne, nie? Na przykład, tak. jakbyś mnie zapytał 10 lat temu, to ja bym powiedział, że Fallout 2. Jakbyś mnie zapytał, nie wiem, 5 lat temu, to pewnie bym powiedział Assassin's Creed 2, albo bo coś na stylu, więc, więc jakby to się, to się zmienia, mm -hmm. ale, ale to jest tak, że no po prostu obiektywnie, właśnie ze względu na to, że, że yy, yy, są lepsze narzędzia, większe możliwości, no moc sprzętów jest dużo większa, no, no nie ma gry lepszej od, od na 3. Więc kiedy wyjdzie Cyberpunk 2077? Ja myślę, że ja nie wiem, no, czy możesz potwierdzić, czy, czy nie, ale ja tak przyczynam, że to pewnie za jakieś 3-4 lata dopiero. Absolutnie hmm. nic nie mogę w tej sprawie powiedzieć. Aha. <głos> nie, nie, nie wyciągnę. To, to, to będzie też po prostu naj, najlepsza z gier, dlatego że jak patrzysz na, na gry Ubisoftu, które też są świetne, one bardzo rzadko przełamują jakieś, jakieś bariery i tak dalej, że, że, że my coś, coś wyjątkowego. One są po prostu świetne, ale są takie trochę zachowawcze. A mi się wydaje, że po prostu Wiedźmin jest, jest relacyjny, bo, bo, bo to, to wygląda jakiś taki totalny overkill. nie? Mhm, że, że, że to nie jest tak, że robimy coś bezpiecznie, żeby ten... Jeśli możemy coś zrobić z przytupem, to zrobimy to z przytupem, ale, ale takim podwójnym. Mhm. I jakieś takie wrażenie odnoszę. I to się tyczy muzyki, to się tyczy grafiki, to się tyczy po prostu samej rozgrywki, to się tyczy e, historii, narracji... Wtedy projekt bardzo długi czas, praktycznie od początku swojego istnienia, mówię o, o, o Redzie, walczył o to, żeby e, mieć taką opinię, jaką ma w tej chwili i to było widać te tam 5 lat temu z okładem, jak się rekrutowałem do firmy i to widać teraz i tu się nic w tej sprawy nie zmieniło. E, hmm. To jest oczywiście rzecz, którą wiesz, to jest tak z zaufaniem zawsze, czy, czy reputacją. No, zdobywa się to trudem i mozołem, traci się bardzo szybko przy jakichś potknięciach. No i tutaj wszyscy sobie z tego zdają sprawę i też no, mają e, e, świadomość tego, że, kurde, jak się na tak wysoką gałąź spieliśmy, tak się spieprzymy z tego, to naprawdę będzie bolało. No i wszyscy robią wszystko, żeby. Przede wszystkim nie wiesz, nie, nie dać ciała mówiąc takowakwialnie, i to nawet nie rozkłada się tylko na Superpunk'a, bo to też było widać wcześniej. Sama sprawa taka, że e, serca z kamienia, pierwszy dodatek, zostały fenomenalnie ocenione, i to można powiedzieć, że byliśmy tak, gdybym był trochę mniej życzliwy dla siebie czy dla nas, to bym powiedział, że to zrobiliśmy siłą rozpędu po podstawce, więc no, nic hmm. dziwnego, że się udało, nie? Ale potem zaczęliśmy robić krewi wino. Dodatek, który kurde ma 35 do 40 godzin, to jest cholera wielkość prawie Wiedźmina 2, jeżeli chodzi o czas gameplayu, a jeżeli tak. chodzi o rozmiar mapy, to, to jest większe niż Wiedźmin 2. To jest po prostu to jest prawie, że sequel, nie? Tylko wydany w formie DLC-ka, można powiedzieć. I my, krewi Wino, zrobiliśmy w, no, w 9 miesięcy, czy tam 8-9 miesięcy, czyli dokładnie tyle samo, ile czasu powstawały Serca z Kamienia. Czyli dodatek, który jest 2,5 razy większy, zrobiliśmy w tym samym, w tym samym czasie, co, co, co Serca z Kamienia. I ja miałem takie personalne odczucie, że mówię, kurde, albo nie zdążymy tego zrobić na czas, a wiedzieliśmy, że przesunięcie premiery jest niemożliwe z różnych tam technicznych i finansowych względów, że zarząd na to nie pozwoli, więc wiedzieliśmy, że terminu trzeba za wszelką cenę dotrzymać, a jeżeli nie, nie jesteś pewien czegoś, że dotrzymasz, no to albo robisz grę dłużej, albo robisz ją gorzej, żeby zrobić ją na czas. I ja się bałem tego, że nam się tego nie uda powtórzyć. Że taki sukces, jaki przydarzy się Wiedźminowi, to jest, to jest szczęście głupiego po prostu, że y, to się, wiesz, nie zdarza generalnie, że to jest niemożliwe, żeby tak to ogarnąć, że, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego trzeci raz z rzędu. No i co? No i kurde, udało się. No jednak coś w tym jest, że... Szczerze mówiąc, to ja bardzo żałuję, że to się skończyło na tych dwóch dużych dodatkach. Bo ja bym spokojnie jeszcze <laughs> dwa, trzy... Wiesz, to... Nie wiem, czy... Pamiętasz GTA 4. GTA 4 miało dwa świetne takie dodatki, właśnie jak, jak, jak, jak Wiedźmin 3. Tak, tak, to były fantastyczne dodatki, rzeczywiście. Niestety oni zakończyli na dwóch historiach. No na to, że Wiedźmin też tutaj chyba y, następne, co może się pojawić, jeśli chodzi o Wiedźmia, to pewnie y, taka Game of the Year Edition. Nie mogę powiedzieć kiedy, bo data Aha. chyba nie została wyjawiona z tego, co pamiętam, natomiast zdecydowanie będzie. Tak jest. Tak, tak, tak. Aha. no to nie dopytuję o szczegóły, co może być tutaj, <grych> czy na przykład jeszcze jakaś fajna figurka. <grych> to jest to, ta filozofia CD, CD Projekt Red, bo, bo to różnie było, wiesz, że to różne opinie ludzie mają na różnych etapach, na nie rozwoju, ale w momencie, kiedy widzisz, że naprawdę wszystko robią i to im wychodzi i, i robią to tak jakby podgracze, czyli na przykład, nie wiem, nie... nie ta edycja kolekcjonerska, która była wydana w Polsce, no bo spokojnie mogła dwa razy więcej kosztować. A nie o, kosztowała. O, a nie... O, tak, tak. Wydania zwykłe zwykłe są tak zrobione, jak, jak limitowane, które też dwa razy więcej kosztują, a nie kosztowały. Więc jakby to pokazuje, że wiesz, zysk, zyskiem, no nie, bo on będzie, ale też yy, yy, damy coś więcej. To jak mówię, no to jest ten przytup, ale taki razy dwa. I yy, no so strasznie... Też nie żałuję, że nie będzie kolejne, kolejnego kolejnej części, kolejnego takiego dodatku, no ale ja rozumiem, że teraz po prostu e, praca idzie, e, znaczy koncentrujecie się na innych projektach, co, co, z czego też się cieszę, chociaż to jest może coś, co się może zmienić. Że c, c, bo wiadomo, że w takiej dużej firmy, kiedy tyle osób pracuje, też mogą być jakieś małe projekty, nad którymi się pracuje, wiesz, które się już jakieś burze mózgów, które na przykład, nie wiem, na pewnym etapie mogą dostać zielone świata. Musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz, że nas, my nie jesteśmy tak naprawdę dużym studiem w takim ujęciu międzynarodowym, bo wiesz, czym jest 400 osób łącznie w Krakowie i w Warszawie, no bo CD to są teraz dwa studia, porównując to na przykład, kurde, z Ubisoft w Montreal na przykład, czy tam siedzi, nie wiem, 800 osób, Yy, czy, czy, czy, czy wiesz, Ubisoftem w ogóle jako takim zrzeszonym, gdzie przecież tych studiów Ubisoftowych na całym świecie jest nie wiem, jest Szanghaj, jest Montreal, jest yy, we Francji, jest, są przecież chyba dwa no to, to ich jest chyba z 8 czy dziewięć, no tam, tam pracują tysiące ludzi, więc być może to jest troszkę inne podejście oczywiście do robienia gier, natomiast może jakby to powiedzieć, no yy, hmm CDP zawsze chciał robić fajne gry i ich celem długofalowym zawsze było, zanim jeszcze ja tutaj przyszedłem, słyszałem to od, od lat już przecież, że celem jest właśnie wejście do ekstraklasy i celem jest bycie najlepszym deweloperem od no bo CDP nie chcę robić innych gier. Nawet jak robimy Gwinta, to on też tego, tego, tego standardu... No właśnie, tak? słyszałem, że ten Gwint ma mieć jakiś, jakąś kampanię, no jakąś więc, fabułę. Właśnie, więc my też chcemy zrobić tą karciankę po swojemu. Znowu wracam do tego, jak zdarta płyta tego robienia rzeczy po swojemu. No, że My mamy taki, taki znak duży przy wejściu do firmy, gdzie jest napisane We Are Rebels i to jest Taki manifest, który oczywiście ktoś znowu nierzeczliwy mógłby powiedzieć, że każde korpolutki przy wejściu do pracy też takiego mają. Jak ktoś do Mordoro na Domaniewskiej wjeżdża w Warszawie, to też w każdej korporacji. Tak, sami rebelianci, taka, prawda? buntownicy. Wie, że, że naszą misją jest coś tam, nie? I oczywiście to, to, wiesz, ja liczę się z tym, że niektórzy tutaj, niektórym się bullshit faktor załącza i oni po prostu czyją ściemę w tym wszystkim, ale z drugiej strony coś w tym jest, no, bo jak sobie spojrzeć właśnie na Wiedźmina 3, Wiedźmina 2, na to, jak CDB reklamował te dodatki do Wiedźmina 3 i za ile je sprzedawał. No, sam ten mem, chociażby który ktoś stworzył, że wiele firm, jak to było, opakuje, sprzedaje DLC za kasę z pełnej gry a CD robi pełną grę i sprzedaje ci ją za kasę z DLC. Coś takiego było, nie? że no jak tak może być, że 20 dolarów płacisz za, za Blood and Wine, na przykład. No przecież to jest dziedzictwo, bo to jest praktycznie Wiedźmin 3,5 i to jest jak sequel, więc równie dobrze... Zostajesz fizyczne karty do gwinta. No dokładnie, prawda? jeszcze masz tyle właśnie goodiesów do tego, nie? Więc, więc równie dobrze mogliby 40 baksów policzyć i też by wszyscy byli szczęśliwi, więc to, to jednak jest takie trochę właśnie takie, wiesz, partyzancko-buntownicze podejście do życia i do tego biznesu, no bo oni wszyscy wierzą tutaj w to, że e, jeżeli ty dbasz o swojego klienta, czy dbasz o swojego fana, no to ten fan wróci do ciebie z pieniędzmi po prostu i będzie cię kochał, no bo na tym to polega. No, jak masz zespół i masz fanów, no to też o tych fanów musisz dbać, bo ci fani cię utrzymują potem. Nie chodzi tylko o to, że kupują twoje płyty, ale też bronią cię w internecie, słuchają twojej muzyki, robią ci ruch wszędzie i tak dalej, więc to jest symbioza po prostu, no, na, na, na którą trzeba sobie zapracować i na ten szacunek fanów trzeba też sobie zasłużyć, więc w momencie, kiedy CD Projekt do tego momentu doszedł, że faktycznie ma oddaną grupę ludzi, którzy nawet mówią, że nieważne co zrobicie z cyberpunkiem i tak go kupię, bo mi, mam zajebiście wyszedł, to dla nas oczywiście jest to z jednej strony szalenie stymulujące i fajne, bo naprawdę jak się komfortowo pracuje, jak masz tak wielki kredyt zaufania, no ale z drugiej strony oczywiście no to jest też wielkie ryzyko, no bo... A co no jak, te co oczekiwania są ogromne prawda? teraz. A co tak. jak kurde jednak ci się noga powinien tym razem i, i, i co wtedy? Mhm. No i... Ale wiesz, to jest ciekawe, że pamiętam papierowego cyberpunka, nawet <grym> grałem i zawsze mi się wydawało, że on był po prostu jakiś tak wyjątkowo popularny w Polsce ten papierowy, co wiesz, pan, co w bardziej w Polsce, niż Shadowrun. W, w Polsce tak, Polska była wiesz w ogóle z, z specyficznym, jest specyficznym rynkiem dla takich, dla, dla, dla takich nisz, natomiast w momencie, kiedy został wypuszczony ten teaser cyberpunka tam, Boże, ile to już było, za 3 lata temu przecież, tak, to... Genialny, wiesz, prosty, Stany ale tak po... na tym punkcie yy, mm -hmm. I to największy ruch właśnie mieliśmy w USA, gdzie My z tym Wiedźminem do USA dopiero jechaliśmy i musieliśmy całą tą ciężką robotę od, odwalić, żeby Wiedźmin stał się rozpoznawalną postacią w Stanach czy w ogóle na zachodzie, za oceanem. A Cyberpunk tam już jest brandem, który wszyscy znają, więc e, mhm. z tego względu też również patrząc na to w, w skali makro, nie tylko koncentrując się na polskim rynku, to, to też jest no, spore wyzwanie, bo znowu łatwiej y, spieprzyć sprawę w, w tym kontekście, tak. że więcej osób będzie to widzieć. I jeżeli wiesz, zdarzy się jakieś potknięcie, to ono nie, to ono nie przejdzie cichaczem, wiesz, niezauważone, bo to już jest zbyt gruba sprawa. Znowu siedzimy na zbyt wysokim koniu i ewentualny upadek po prostu może, może być bolesny. Stąd też tak no, znowu się powtarza: jak zdarta No tak, ale, ale nie tylko macie błogosławieństwo, ale też współpracuje z Wami chyba Mike Ponsmith. Który, który stworzył Cyberpunka, więc poznałeś w ogóle Ma Majka? Bo tam ten... chyba jakiś taki teaserek nagrywał, który opowiadał, tak, skąd, tak. skąd się wziął. E, pracowaliśmy razem przy, przy tych materiałach, natomiast nie, jakoś nie było czasu specjalnie, żeby, żeby pogadać, bo no, znowu był ogień prac, więc e, jak wszyscy siedzą i pracują, to nie bardzo jest po prostu czas na, na kupoty, jak to się mówi. Natomiast oczywiście tak, Majk Pons między nami, z nami pracuje, jest tutaj, pomaga w tym wszystkim i to oczywiście jest super sprawa, natomiast wiesz, no jakby to powiedzieć, no niezależnie od tego, jaką będziesz miał pomoc, to i tak no ma... No nie, nie, nie, to jest to, wiesz... Papierowych. My robimy no tak, znaczy, na, ale na pewno, wiesz, bo to chodzi o to, że na pewno jego pomoc przy tworzeniu CRP, jako konsultanta bardziej niż jako takiego, wiesz, współtwórca mm -hmm. gry jest większenie na przykład Sapkowskiego. I jego, jego podejściu do gier. Nie? No naprawdę. Mi się wydaje, że Sapkowski się strasznie spalił, sparzył, przepraszam, na, na tym, jak, jak potraktowali jego, jego twórczość tworząc ten serial, czy ten, czy ten film, prawda, z, z Żebrowskim. I, i, i chyba stracił wiarę do tego, że, że ktoś może jego, jego, jego, jego dzieło, wykorzystać i zrobić z tego coś fantastycznego i. Pewnie teraz mu jest trochę głupio, kiedy widzi, że gra jest, jest odnosi większe sukcesy niż, niż jego, jego książki. No ale to jest taki... No tak jest George R. R. Martin, nie? Mhm. Wiesz, jego książki są popularne, ale jednak gra o tron to jest ogólnoświatowy fenomen. I, i jest ten... Wiesz, no to jest... Ciężko mi się wypowiadać wiesz, o kimś, o, o, o, o kogo nigdy nie poznałem, nigdy nie rozmawiałem z nimi i też jego, powiedzmy stosunek do, do wielu spraw znam tylko z mediów i z wywiadów których raz po raz udzieli więc ja mogę bazować tylko na informacjach które, które są ogólnodostępne i które każdy sobie może wyczytać no, nie nieraz mówił, że on generalnie ma gdzieś gry no bo dla niego gry nie są pełnoprawnym medium, które, które zasługuje na miano sztuki, że książki to tak, no bo to jest sztuka wysoka natomiast gry to tam wiadomo, gierki no i przez to też on nie uznaje tych growych Wiedźminów jako, jako część kanonu. No on jako artysta, jako twórca ma oczywiście do tego święte prawo, no bo przecież nikt Geralta z Rivii nie próbuje mu podebrać, to jest, to, jest, to jest jego wytwór i bez jego książek przecież nie byłoby growych Wiedźminów, to jest, to jest tak prosta, prosty rachunek przecież. Natomiast, wiesz, no, mówiąc tutaj już z perspektywy prywatnej opinii, a nie człowieka, który jest pracownikiem co do projektu i siłą rzeczy, wiesz, może być posądzony o przedstawianie stanowiska firmy. Ja osobiście uważam, że gdyby Sapkowski chciał, chciał bardziej aktywnie angażować się, czy w ogóle chciał się angażować w proces tworzenia gier, no to mogłyby z tego fajne rzeczy wyjść, bo wiesz, no jak, dwo, jak grupa zdolnych ludzi za coś się bierze, to zawsze są fajne rzeczy. No przykładem chociażby jest ta gra Otron, gdzie, gdzie George Martin, e, gdzieś nawet czytałem, że wręcz wyjawił producentom gry Otron, jaki będzie koniec sagi. Na wypadek, gdyby on nie dożył, a gdyby nie zdążył. Czy znaczy oni tam on po prostu zdążył, szybciej kręcą te, te, te odcinki, niż on pisze książki? tak. On tak. Pisze po prostu encyklopedię. On dał znać, co się będzie działo na wypadek, gdyby właśnie tutaj się jakoś tempo rozminęło albo po prostu on, bo on by nie dożył tego, żeby wiadomo było, jak to zakończyć, bo on ma na to pomysł, tylko nie ma kiedy tego pisać, czy tam, czy, czy coś. I wiesz, on jest koproducentem każdego odcinka. Uczestniczy w pracach na scenariuszem, czyli... Z każdym odcinkiem można powiedzieć, że to jest bardzo koszerne i takie bardzo martinowe. On tutaj do tego przedstawia tą pieczęć jakości i, i to wszystko się bardzo mocno trzyma kupy oczywiście, nie? nie? mówię przez to, że nasze Wiedźminy się kupy nie trzymają, co, co, to, to to nie, ale wiesz, no żyjemy w epoce w... transmediowości w tej chwili. No, masz Marvela, który odpalił Marvel Studios, które teraz jesteśmy, nie pamiętam, w drugiej czy w trzeciej fazie, fazie kinowego uniwersum Marvela. Te filmy po prostu co roku powstają, są bombardowane. Na kanwie filmów powstały wznowienia serii komiksowych przecież, gdzie, gdzie, gdzie wiesz, stare postaci są odkurzone, gdzie przecież, nie wiem, Iron Man na przykład nigdy nie był tak potwornie popularną postacią. Tak, do... tak. Właśnie to ja się zdziwiłem, że, że, że po prostu z tej postaci, która zawsze mi się wydawała po prostu taką latającą puszką, tak. zrobili jedną z najpopularniejszych no, w tym e momencie. A jeszcze aktorstwo, wiesz, Downeya Juniora to w ogóle po prostu był strzał w dziesiątkę tak. i ten, ten facet po prostu stworzył Ironmana, on jest Ironmanem i, i bez niego tak. Ironmana by nie było, nie? I na, tej, na, na podstawie, na, na kanwie tego sukcesu została wznowiona seria z Ironmanem na przykład, została seria o Avengersa, z tego co pamiętam, znowiona Nie wiem, czy, czy kojarzysz, ale komiksowi Strażnicy Galaktyki, on jakoś dołącza do tych Strażników Galaktyki. No widzisz, więc to Galak... tam, to, to wszystko sobie koegzystuje w różnych mediach. Mamy serial Agents of S.H.I.E.L.D., mamy tam na Netflixie, z tego co słyszałem, kolejne jakieś tam rzeczy z tego kinowego uniwersytetu. Są nawet Kartalami. takie dalsze spinowe no, chyba, Agent Carter chyba? No, czy coś takiego, Też? tak, tak, tak. No sam tracę w tym wszystkim. I, I wiesz, nie dziwię się jak zaraz będą planszówki, karcianka czy jakaś oficjalna, licencjonowana gra wideo, która nie jest po prostu odpryskiem od kinowej premiery, jak to często się zdarza, tylko takim właśnie, mhm. wiesz, porządną przygodą na resorach, żeby to, żeby to po prostu mhm. było fajne. No i żyjemy w takich czasach, gdzie y, dane uniwersum, dana postać nie jest przyklejona na stałe do jednego medium, tylko to po prostu zaczyna przez siebie przenikać i w, się współuzupełniać i Wiesz, fajnie byłoby coś takiego z Wiedźminem zobaczyć, no ale z określonych względów nie da się tego zrobić. Mhm. Może A coś, na szczęście, coś to, wiesz to, na... nieszczęście, ciężko powiedzieć, no tak to wygląda. A coś wiesz na temat tego filmu, który kręci platyż i Przez to, że Platich kręci ten film, to my nic o nim nie wiemy, dlatego że to nie jest nasz udział, więc... No ale to jest Do chyba nie... jakoś bardziej z, z Wami związane niż, bo to jest bardziej chyba oparte na tym Witcherze niż na no, Wiedźminie. Mam takie wrażenie, ale mogę się mylić, Słuchaj, czy, to, czy nie jest To byś tak? musiał kogoś z Platicza zapytać o najlepiej Tomka dlatego że to, Aha. co ja wiem, znowu też bazuje raczej na doniesieniach oficjalnych, czyli tym, że CD Projekt nie bierze w tym Aha. udziału, że CD Projekt nie użyczył znaku towarowego The Witcher, no bo, to, bo, Aha, bo The Witcher rozumiem. jest marką CDPu. u Wiedźmin jest, tak. jest, jest należ do Sapkowskiego, więc Aha, z tego ten powodu ten... wydaje mi się, że chyba film też się nie będzie nazywał The Witcher, tylko będzie musiał się nazywać. Może Hexer. Cholera wie, może Hexer. No? Tak. no i teraz nikt sobie nie wyobraża, żeby Witcher nie się nazywał jakoś inaczej niż, niż... Dokładnie tak. No dobrze. Nie będę ci już o, o te związane z pracą rzeczy pytał. Powoli będziemy kończyć, ale tak. interesuje mnie, jak, jak spędzasz wolny czas, na przykład, w co, w co ostatnio grałeś? Znaczy, grać muszę, bo to jest element mojej pracy i ja muszę wiedzieć, co się dzieje u konkurencji, więc no, grać trzeba, tak samo jak filmowy ogląda inne filmy, no bo bez tego po prostu by się nie dało pracować. Eee, ze mną jest tak, że jak mam czas, to rzeczywiście gram, natomiast ponieważ tego czasu nie ma zbyt dużo, to staram się albo wybierać propozycje krótsze, które da się skończyć w jeden wieczór, a jeżeli nie mam takiej możliwości, żeby wziąć coś krótszego, to wtedy po prostu albo wyrzucam rodzinę na weekend gdzieś i, i, i robię sobie 12-13 godzinną sesję i maraton z daną grą i wtedy próbuję ją, ją myknąć. Na razie gram w The Last of Us, które sobie dawkuję, tak po, po godzinkę, po dwie, jak mam czas. Bardzo mi się gra podoba, dopiero teraz na nią e, znalazłem chwilę. Gram w ten remaster na PS4, bo akurat dwa dni w ręce. A wcześniej hmm, to, nie, to, to rozumiem, że Uncharted to dopiero za parę lat no, Czwarta w, część Czeka, Uncharted czeka na kupce wstydu Bo tą czwórkę muszę koniecznie sprawdzić Pierwsze trzy części zagrałem na YouTubie Bo wtedy miałem Xboxa, jak wychodziły Więc, więc nie bardzo było jak się za to zabrać, mm -hmm. więc chociaż na YouTube Sobie je obejrzałem No ale w czwórkę obiecałem sobie, że, że, że w końcu zagram no, no bo już trzeba po prostu Nie wypada nie grać w Uncharted w końcu Czyli tak spokojnie po prostu grasz, ale bardziej nadrabiasz niż... Nie, nie, nie, nie masz takiej potrzeby, być na bieżąco. No, tak? czy, zdarza się, tak? Czy że... czasami odpalasz jakieś, jakieś gry, ale no nie kończysz ich, tylko po prostu je smakujesz. Nie kończasz, oczywiście, bo w Skyrimie mam przegrane jakieś 30 godzin. Kupiłem w ogóle kolekcjonerkę Skyrim'a z tym smokiem w mhm. dzień premiery. Byłem totalnie nachajpowany na tą grę. I wystarczyło mi tego hype'u na 30 godzin. Tyle, żebym zrozumiał, jak ta gra jest zbudowana, czyli z tej strony, ze swojej strony zawodowej umiał ją skminić i, i coś tam dla siebie wyciągnął z tego, natomiast jeżeli chodzi o sprawy takie e, czysto, powiedzmy, konsumenckie, no to te 30 godzin wystarczyło mi, żeby, żeby się nasycić tym Skyrimem i go, go sobie odłożyć. Więc tego się nie udało nigdy skończyć. Zdarza się, że mnie hype porwie mocno i wtedy faktycznie są gry, które kończę. Arkham City... Jak wychodziło, też kupiłem od razu na premierę i zaliczyłem je w 9 godzin za jednym posiedzeniem. Skończyłem grać o jakiejś 6.30 nad ranem. Byłem wykończony, ledwo no oczy widziałem. Byłem po trzech Red Bullach. Miałem, myślałem, że zawału dostanę wtedy. Pikawa mi tak szalała. Ale czułem takie spełnienie, że kurde, udało się. Pół roku hmm. później, czytam ileś, to samo miałem z South Parkiem. jak wyszedł z of Truth. To... To to był dla mnie Day One Buy w ogóle wiedziałem, że to muszę kupić od razu, natychmiast i. i... A jesteś fanem sat parku. Tak, ja, na bieżąco. Tak, ja jestem sad parko wędłem, tak. Znam wszystkie odcinki. Ostatni, przez... Ostatnia seria rewelacyjna, ta, która była taka bardziej spójna. O, nie? Potwornie to... pocisnąć. To, to, to, to Polityczna poprawność dostała. Po, tak, tak, bardzo. Po no, i, no i teraz czekam właśnie na Fraction Bathol, i wiem, że znowu jak wyjdzie, to znowu biorę wolne w pracy. Żonę wysyłam gdzieś tam z dzieckiem i po prostu będę grał, będę grał w grę, no krótko mówiąc. <laughs> dokładnie, dokładnie. A tak poza grami? Już tak na zakończenie. Co cię, co cię interesuje? Co, coś, co nie jest związane na przykład z muzyką i, i właśnie z grami. Jak, jak, jak na przykład ładujesz baterię? Wiesz co, no, ciężko znaleźć rzeczy niezwiązane z muzyką w momencie, kiedy całej tej muzyce poświęciłeś życie swoje dotychczasowe, więc, więc trudno znaleźć coś, nie wiem, co by zupełnie było od niej odizolowane, bo jak nie gram w gry, to staram się jak najwięcej filmów oglądać, więc siłą rzeczy ta muzyka też gdzieś tam w tych filmach w końcu funkcjonuje i też na nią zwracam uwagę, więc to, tak spędzam wolny czas. Kiedyś jeszcze bawiłem się w, w malowanie figurek do bitewnego Warhammera, i strasznie dużo grałem w medzika, ale to było przed tym, jak zacząłem zawodowo pracować i przez to, no, wtedy miałem po prostu więcej czasu, no, teraz na to już niestety czasu nie ma, więc e, jak mam czas, to, to raczej staram się ogarnąć z grami na bieżąco, czasami jak do jakiejś planszówki zdarzy się ze, no, ze znajomymi usiąść, e, no i cóż, no i tyle, no. Muzyka jest o tyle fajną rzeczą, że nie bardzo trzeba od niej odpoczywać, po prostu jak nie chcesz słuchać. Właściwie muzyka po, pomaga odpo... tak, odpoczywaniu. Tak, no, a Ze mną jeszcze jest tak, że jak chcę odpocząć, to po prostu mogę sobie pograć na instrumencie, więc to też jest fajna forma spędzania wolnego czasu i to też jest coś, co daje przyjemność. Na ilu instrumentach grasz? Jesteś w stanie Czy jest ich tak dużo, że po prostu nawet się nad tym nie zastanawiasz? Wiesz co, to jest tak, że w moim pojęciu na ilu instrumentach grasz to jest podchwytliwa sprawa, dlatego że większość ludzi rozumie to jako po prostu wzięcie gitary i zagranie na niej pięciu akordów, żeby piosenkę zagrać. A w moim rozumieniu grać na instrumentach to jest umieć grać na instrumentach. No, z racji tego, że, że mam wykształcenie muzyczne i ja, na, ja 15 lat grałem na fortepianie i około 12 lat na trąbce i te instrumenty znam najlepiej. Natomiast no, jak wezmę gitarę do ręki, to też coś tam potrafię wydukać. Na paru inno, in, innych instrumentach też pewnie mi się coś uda zrobić, ale to raczej w, powiedzmy w wymiarze imprezowym czy, czy eksperymentalnym, a na pewno nie zawodowym czy profesjonalnym. Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę było bardzo przyjemnie, I tak sobie myślę, że pewnie moglibyśmy jeszcze długo, długo rozmawiać, tak. tylko starałem się jednak, żeby to było dosyć, żeby się zmieścić w tej godzinie, trochę nam poza godzinę wyszło problem problem. i mam nadzieję, że jak bliżej premiery Cyberpunka 2077, że będzie okazja jeszcze porozmawiać, jeszcze się spotkać tutaj w tym wirtualnym studiu i, i, i kontynuować. I rozkosy. jak najbardziej, bardzo chętnie, pewnie, że tak. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Fantasmagieri. Pamiętajcie o dołączeniu do grupy Fantasmagieria, polubieniu naszej strony, komentowaniu, pisaniu maili na adres dachmanmałpa.fantasmagieria.net Jeśli chcielibyście wesprzeć Fantasmagierię, zajrzyjcie do opisu odcinka na naszej stronie. Do usłyszenia za tydzień. Hej!